Kiedy my oglądamy Jezusa Chrystusa, ja wtedy Pan Jezus mówi do nas bardzo takie ostre słowo. Muszę work dokonać dzieło tego, który mnie posłał, bo to tak powiedział. I powiedział, no, noc nadchodzi, gdzie nikt nie będzie mógł już działać. Kiedy był e, dzieckiem i młodzieńcem, był posłuszny w rodziców swoich. swoim leben hat er A kiedy stał się dorosłym, to jakby wypalał się w pracy i służbie dla swojego ojca, dla Boga. I zawsze przed oczyma miał ja jeden cel: Wer bo Ja przeczyta z listu do Hebrajczyków. Teraz przeczytam przeczyta wiersz, który mówi, że dla mi leżącej radości zakosztował śmierć. 12 rozdział dróg. Dróg. Drugi, dróg. drugi wiersz, może ktoś przeczyta. 2. Patrząc na Jezusa w i do kończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż. Wybacząc na jego handlę i busiad na w brownów Bożego. Że to, pomyślcie to o tym, który od grzeszniku, w tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, się nie upadali o Chodziło konkretnie o to zdanie, e, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał Krzyż. Für On za tylko, za ten jeden cel: wszystko oddał. Seine Freunde, verlassen jego najbliżsi przyjaciele opuścili go i zdradzili go. A jego śmierć równocześnie była, była największą największym zwycięstwem. Mianowicie zwycięstwem nad szatanem, nad grzechem i nad piekłem. Czytamy, że przez śmierć wziął moc śmierci temu, który ją posiadał to był diagol. Był ten brat Francis Havergale, który napisał weź moje życie i ucz mnie oddane Panu tobie. Weź wszelkie chwile moich dni i da daruj, aby płynęły nieskończonym uwielbieniem. Can you take my life and let it be take my, love, take my will and make it mine it shall be no longer mine take my heart, it is thine own it shall be thy royal crown weź moją wolę i uczyń ją twoją aby nie była już dłużej moją weź moje serce bo jest twoje daruj, aby było twoim Bożym tronem w gestern Testamencie mamy właśnie też taką historię, która to obrazuje. Mianowicie gerade o von który wrócił z pewnej bitwy, którą zwycięsko dokończył. Mianowicie, można powiedzieć innymi słowy, że pokonał wroga własną bronią. Und dann kommt er zurück und ale wrócił i w 18 rozdziale czytamy te piękne słowa the soul of Jonathan was knit or was bound with the soul of David and Jonathan loved him as his own soul Dusza Jonatana związała się z duszą Dawida i Jonathan umiłował go jak własną duszę Und da kann man verstehen wenn einer sein leben dargelegt hat dass einem Leute wie der Bruder ihm sagte ich möchte ganz gerne alles dir geben als opfer ist es fair ten wiersz pokazuje nam, co to znaczy, że jeśli ktoś doświadczył to, że ktoś za kogoś dał swoje życie, to chce swoje, całe życie poświęcić temu dla służby wdzięczności. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, więc zależy to od nas, od naszych starań. Nie. Owszem, tak nie jest. Nawet dzieła, które czynię, mówi Pismo, i dass wir in że in in nawet dobre dzieła, które dokonuje Bóg przygotował, żebyśmy je mogli wykonywać. Ostatecznie wszystko, co uczyniliśmy nawet jest łaską Bożą. Ale czy to był przypadek, że akurat Paweł był taki, miał taki sukces w służbie? On napisał w pierwszym liście dokłoniliam, że więcej pracowałem niż wy wszyscy razem. Ale żeby się nie myślałeś, że to ja uczyniłem. To napisał, dodał jeszcze, że to łaska była. która Beispiel noch sehen. Hier zum Beispiel von Herodes dem Großen. na slajdzie, to jest rodowód Heroda Wielkiego. Herodes hatte so nachkommen, da seht ihr dann die ganzen ihr tutaj cały rodowód Heroda, jakich ja, ja miał Potomków. I to imię wciąż się powtarza. Herod Antipas, Herod Agrippa i tak dalej. Ale cały ten Rud Herodów był bardzo zepsuty, moralnie zepsuta rodziną. Die uh, Geschichte berichtet, dass Herodes seine Frau Marianna umgebracht hat. Historia uczy nas, że Herod y, zamordował swoją własną żonę. I der Erodes, der eine Erodes, war auch bei, als Johannes der Täufer enthauptet wurde, hat er diese erotischen Tänze mitgekriegt und war, aber trotzdem beeindruckt von dem Johannes dem Täufer. A jeden z tych Erodów był właśnie ten, który kazał ściąć Janak, który poza tym bawił się przy tych tańcach, bardzo z zróżnicowany jest taka bardzo ciekawa historia w dziejach apostolskich w 13 rozdziale. czytamy tam, że Manaen wychował się z Tetrarchu Herodem, był nauczycielem zgromadzenia krótko mówiąc, żył e, razem w domu jednym e, e, albo dworzu z tym Herodem Jeden z tych dwóch, ten Manaen, stał się później błogosławieństwem dla ludu Bożego, a ten inny, Herod, na wieki poszedł na zatracenie. Ja mam tylko jedno życie, więc pamiętajcie, że mamy tylko jedno życie. Ich möchte immer so. Ich habe das äh, gedacht, habe das vorbereitet noch, als ich dachte, wir machen heute englisch letztens Ich habe gestern, wir haben jetzt wieder gemerkt, wenn er mich fragt. Und jemand sagt, jemand sagt immer: Ich habe noch ein Leben hier zu geben. Jesus, mein Herr und König. Ktoś kiedyś powiedział właśnie tu napisane, że ja mam tylko jedno życie, które Tobie, Jezusie, Chrystusie, Król mogę dać. Nur eine Zunge, um dich zu preisen. Mam tylko jeden język, aby Ciebie wielbić. Aby opiewać Twoje zmiłowanie. Mam tylko jedno serce oddania zbawicielu. Oh, möge es hingegeben allein sein mit einem. Oby ono było oddane, poświęcone Tobie i Twojej niewymierzonej kwadrze. Zupełnie oddane Tobie. Tylko tą jedną godzinę mam. Fajnie, sie ona była wykorzystana dla Ciebie. Möge jeder moment zählen Oby każda chwila, już nawet miniona. Była i miała wartość tylko wiecz wieczną. Obym, bo są dusze wszędzie wokół nas, które umierają. Umierają w grzechu i um, w zastydzeniu. Pomóż mi, abym im niósł tą wieść o Gorgocie. Tą, wieś, tą nowinę o zbawieniu. I to w Twoim e, uwielbionym imieniu. Mam tylko jedno życie, które Tobie mogę dać. Nie es, lieber Herr. Weź je, drogi Panie. O to oto się modlę. On halt jetzt nichts von Dir zurück. Nic nie chcę powstrzymywać, aby je Tobie oddać. Zat Deinem Willen möchte ich gehorchen. Chcę być posłusznym tylko Twojej woli. Ludzie, der Du. Ty, który dobrowolnie wszystko dałeś za mnie. Nimm dieses Leben für dein eigenes. Weź to moje życie jako Twoje i użyj je dla Ciebie. mój zbawicielu. Moment Każda chwila, każdy Moment niech będzie poświęcony do Czy to jest przesadą? Kto tak myślał? Kennt ihr Leute? Czy znaczy takich ludzi. I kiedy muszę wam powiedzieć, że znam coraz On od czasu do czasu jeszcze spotykam wyrżący. Umani angeblöckte ich ganz schnell hinter verstecken. Wie wrażenie, że są dla mnie bardzo zawstydzające. Mogę się schować Vielleicht hat er nicht so was nie ma takich jakiego poznania o nauce o przyszłości i tak dalej aber ein ganz großes serce oddane pan und so ein herz potrzebujemy właśnie takie serce on david hat mit seinen letabs und seinen briefen wir haben daten die listach co napisał man könnte manches versagen unter den Gläubigen viel leichter entschuldigen. gehen można byłoby wiele błędów wśród bieżących znacznie łatwiej usprawiedliwić albo wybaczyć, hingabe jeśli w zamian za to byłoby więcej oddania. I teraz potrzebuję waszej pomocy. Bo nie chcę tutaj sam mówić cały czas. Was mówi Biblia? Co mówi Biblia? Was unser Leben Jak Biblia mówi, co jest nasze życie? Co nie jest móc, nasze życie? Kto chciałby podjąć się tutaj w roli Majżesza? Jakobus, Dawid, Pietro, To Kto chciałby tych pozostałych osób. Wziąć? Ja po prostu nie wiem. Majajcie się może paru, która się na krótko ukazuje, potencjalnie. Jakobus Jakobusbrich lesen wir, wir sind ein Dampf. Aber in, in wir fangen mit an. Zaczynamy ja. od Co also, jest zapisane, w, co ist ist napisane Moze, w księdze o Mosche. naszym życiu? Nicht bitte, mal ganz kurz, damit jeder lesen kann. Może zapalcie światło na tym Co Co powiedział Mojżesz o życiu? Nie, Niekoniecznie nie, nie, nie jest to księga Mojżeszowa, ale co Mojżesz o życiu Kto Wer möchte Mose proszę. Dokładnie. Dzieciaki. Dobrze. Amigos. Freunde, Śmiejcie Och, Edward. Ja. już już taki. to już. Ano, to już. Ano, Ja, już. już. już. już. Jestem starym człowiekiem, nie słyszę. dobrze. Dawid, że miesiąc, wie, wie, to przeczyta. Psalm 39, 5 6 wiersz. Ja. To czyta Uspięcia, to nie, On nie dostaniecie kawy, jeśli... Bo nie dostaniecie kawy, jeśli... Dajcie Panie podnać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem z nikomych. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a kres życia mojego, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą, tylko jak spnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Pięć, pięć, tak? Pięć, piątej, szósty czytałeś? Pięć... Cześć. Tak. Ja, to 90. War, war, ja, ja. jak parą bo się znam, gdzie teraz Jakubacz. 14, Ka Czy jest życie Wasze? Karol jesteście, które okazuje się na krótką a Tak. Czy jest ustawione I jeszcze pierwszy Piotra, 1,24. To przeczytam. Gdybyś wszelkie ciało jest jak prawa, ja a wszelka cała człowieka jak kwiat ja prawy. Prawa uschła, a jej kwiat opadł. Tak, Nasze życie jest porównane, porównane tutaj do trawy. Wiatr tylko raz powieje i już ta trawa więdnie. I teraz jeszcze na końcu Joba. Joba 7, 6, wiersz. Ostatnie miejsce. Moje dni są szybsze niż ptackie czółenko, i przemijają beznadziejnie. Memento, memento mori. śmierci. <grymne> uh, <memento. grymne> A pamiętaj, że musisz umrzeć. Takie jak filmy na Tak jak takie koryumciny, Ale, ale, o myśl. Pamiętaj o tym, że musisz ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, Chyba, że wcześniej przyjdzie. Mówić. Młodość. Ich Muszę Wam powiedzieć, że zazdroszczę Wam Waszej młodości. Wasza skóra jeszcze jest taka gładziutka. On Włosy jeszcze są bujne. On Nie tak jak u mnie. Im starszy człowiek jest, tym mniej chętnie patrzę do lusterka. Jugend hat etwas auch von einer Frische. też łączy ze sobą pewną taką świeżość. Und Gott gebraucht so seine Beziehung zu seinem Volk. I Bog używa stosunki, które ma do Ludu osobną pierwszej świeżość. Emmanuel Nietzsche aproponuje stosunek z ludem Bożym z taką świeżością im geistlichen Leben können wir eigentlich immer eine jugendliche Beziehung zu unserem Herrn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 za mną na pustyni, w ziemi nie Kiedy te słowa sobie uświadomisz, że wspominam cię i życzliwość Twojej młodości, to znaczy Twoje stosunki, które miałeś w młodości, dann machst du dich doch to Gott, du das Israel to zadajesz, każdy sobie zadaje automatyczne pytanie, Boże, Ty to przecież mówisz do Izraela. Wann bitte habe ich so eine zuneigung gezeigt? Kiedy ja w moim życiu takie relacje wobec Ciebie ukazywałem? Takie życie świeżości, życie duchowej świeżości. Dein brauchstand. Immer erste Liebe. Takie życie ciągle w pierwszej miłości. Dein wandel hinter mir her in der Wüste. Albo Twoje naśladowanie, Twoje chodzenie w pustyni. Hört ihr die meckernde Horde? Czy wysłyszycie e, e, narzekający tłum? Mana, mana, mana. Którzy ciągle ma ludzi, znowu manne musimy je. Uns egryzł po dieser elendnich Zbrzydziło, brzydło nam ten pokarm. So A Bóg mimo to wystawia im takie świadectwo. Auch tych schlechten Situationen, diese tych furzbarnych deines Lebens. Nawet jakby negatywne dni Twojego życia. Bo wie, gdzie nieraz tak zniesławiliśmy Boga, to Pan wystawia świadectwo Wspominam życzliwość Twojej miłość Twojego narzeczeństwa, a chodzenie za mną. Tak Pan mówi właśnie w Kaznodziei, 12, 12 rozdział. Pamiętaj więc o swoim stwórcy w dniach swojej młodości. Ja Wy, młodzi, macie taką zaletę w porównaniu do nas starszych. Je Mianowicie to, że jesteście młodzi. Jesteście też jeszcze umysłowo bardziej elastyczni niż my. Ah, uh. um. ja. Bibel, ich habe das gar nicht gesehen, ale ich dachte, was hast du jetzt hier gemacht? Funktioniert nicht. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Pan Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, miał tylko 30 lat. War natürlich nicht mehr jung. Oczywiście to nie była, nie wiadomo, co za młodość. <głos> Ale pamiętajcie, że on przyszedł za czasów zakonu starego testamentowego, <głos> kiedy rozpoczął swoją służbę publiczną. Sein leben war leben in Całe jego życie było życiem w oddaniu. <głos> Ale nawet i za naszych czasów, kiedy Pan używał mężów, to często używał takich. <głos> Którzy byli młodzi, myślimy teraz o naszym bratu Stad, który powiedział: Panie, ty mi wszystko da podarowałeś. Przecież ja Tobie oddaję tylko to, co i tak jest Twoje. Spurgeon był, miał dopiero 14 lat, kiedy rozpoczął swoje życie. I mając 14 lat, kto, Głosił pierwszy raz Ewangelię. Kto, jest lat, kto wśród Was ma 14 lat. Albo mniej niż 14 lat. Under 14? Kto ma mniej niż 14 lat? Rękę do góry? Okej. Okay. Wyobraźcie sobie. Okay. Czyli okay. siostry ja? nie mogą głosić, mają inne zadania, ale wyobraźcie sobie 14 lat, pierwsze głoszenie publiczne. Martin lutra! Martin Luther również, mniej niż 30 lat. Mr. Darby, Mr. Cronin, Bellet, and others. wszyscy ci bracia, Darby, Cronin, Ballard, oni wszyscy byli młodzi. Zu Kiedy oni zaczęli odkrywać Słowo Boże, wychodzić z kościołów, tak być wydziedziczony przez swoich rodziców, oni wszyscy mieli gdzieś 20-parę lat. Oni mieli przeciwko sobie. Oni mieli, po prostu cała, całe chrześcijaństwo obróciło się przeciwko nim w wrogości. Ale oni powiedzieli, ale tak jest przecież w Biblii napisane. I po prostu zaczęli się w prostocie serc zgromadzać się do Pana, tak jak słowo Wesley, czy wy znacie brata Wesley'a? Ein eminenter Prediger gewesen. On był niesamowicie utalentowanym kaznodzieją. Auf 30.000 On łącznie przejechał 80.000 kilometrów na koniu dla Pana. Von Ort zu Ort, um die einzigartige Botschaft zu verkündigen. Mianowicie jeździł koniem z miejscowości do miejscowości, żeby głosić ewangelie. Kiedy George Wesley czy wy znacie brata Whitfielda? Nur no gehört mal? Może słysze, słyszeliście o tym nazwisku? Ich denke, es gibt fast in der Kirchengeschichte kaum noch einen begabten Mann nach Paulus. Myślę, że nie ma drugiego tak uzdolnionego po apostole po Pawle jak Whitfielda. Ist wie, że Alexander der Große war kein Christ? 22 Teraz trochę inny przykład. Aleksander Wielki, to nie był chrześcijanin, ale on miał 22 lata, kiedy podbił ówczesny cały świat. Wiecie, wiecie o tym? To byli wszyscy młodzi mężczyźni. Kto zna brata Whitfielda? Ręce do góry. Jedna, dwa, trzy schte stille mal ich war in Amerika jetzt vor anderthalb Jahren mój syn wiedział, że ja interesuję się taką historią Mianowicie, że lubię odwiedzać miejscowości, mm. miasta na świecie, gdzie kiedyś działa, działali mężowie Boży. Er Savannah, Ten brat Litwit działał w Sawanie, w, by, by w dzisiejszym czasie. Dort się tam um, no, Hain yeah. dla dzieci Sabaluste. Jeśli ktoś z was potrafi mówić po angielsku, to bardzo mu polecam przeczytać. Ja, ja, Wenn er A jeśli ktoś bardzo dobrze po angielsku, auch bitte Polnisch To przetłumaczyć to na polski. Er wird gesagt, er wurde geschlagen. seine Kanzel wurde zerschmettert. Mówi się o nim, że był bity, że jego mównica, została, e, e, e, no, jego mównica przy której głosił, to została po prostu zniszczona. Nawet doświadczył to, że najlepszy jego przyjaciel, John Wesley, odwrócił się później w życiu przeciwko niemu i głosił Ewangelię nawet pod po prostu gołym niebem można powiedzieć wobec 40-50 tysięcy osób. On miał bardzo taki jaskrawy głos. On I ten głos, taki głośny, jaskrawy, wykorzystał, aby wielbić pana. Und als man ihm sagte, hör mal, hörst du nicht, wie viel John Wesley gegen dich redet? I kiedy ktoś go zapytał, słuchaj, czy ty nie, nie, nie, nie słyszysz, że John Wesley tyle mówi przeciwko tobie? Przecież musisz coś uczynić dla twojego imienia, dla, twojego, dla twojej reputacji. Przecież jesteś znanym kaznodzieją. Wtedy on mu odpowiedział, co, Oby imię Johna Whitfielda na zawsze został zapomniany. So Um, Idę imię Chrystusa, zamiast za to będzie uwielbiony. Lasz uns nur ein Wort, was er gesagt hat, lasz uns studieren, heilig zu sein. On powiedział tu po prawej stronie, czytamy: e, uczmy się, studiujmy jak być e, świętymi. So wie Chrystus heilig jest. Tak jak Chrystus był święty. I e, leb, oder wandeln, so wie er gewandelt ist. Chodźmy tak jak on chodził. Lecz, unsere tägliche to było naszym dziennym wyzwaniem. Czy ja jestem większy niż Chrystus? Czy ja jestem łagodny i cierpliwy? Czy moja wiedza, moje doświadczenie odpowiada? E, e, temu, że jestem światłością dla oświecenia innych i chociaż e, albo takiego no, zachęcenia tych, którzy są wokół mnie. Tu sagst, ich kann das nicht. So, ich habe keine glocken, Stimme. sztype. Teraz ty powiesz, ja tak nie mogę żyć. Schab ja nie angst, mam taki głos jako. On... Ja angst, mit Menschen zu reden überhaupt über Glauben. Boję się w ogóle komukolwiek coś o wierze poświadczyć. Na kiedzą przy tym Robert Dick Wilson. Ale na pewno znasz, słyszałeś kiedyś o robercie Dicka Wilsona. Jakentnie? To słyszał oni. No wą. Ale skutek, czy mogę też powiedzieć parę sagen. To dobrze, może coś mogę wam, w końcu nowego Ja nie byłem nie groß z on nigdy nie stał się słynny. Ale był bardzo obdarowany mężczyzną. eigentlich I postanowił w swoim życiu, że całą swoją inteligencję chciał wykorzystać dla pana. Mając dopiero 20 lat, to już 10, 10 językami władał Myślę, że nie nauczył się polskiego, jednak. Może to jest powód na to dlaczego nie słyszeliście nigdy o nim. I powiedział kiedyś, że jeśli jest jeszcze jakiś język, którego trzeba było się nauczyć w powiązaniu do słowa Bożego, to nauczy się. Dlaczego on tak powiedział? Było to gdzieś 120 lat temu. Kam wiele to szczególnie z Niemiec po prostu słyszano na świecie o różnych takich niedobrych rzeczach. Also zum Beispiel, że der Daniel gar nicht Daniel geschrieben hat. Na przykład powstały różne takie dziwne nauki, że Daniel, prorok Daniel nie napisał Księgę Daniela. von vier Weltreichen sprechen, die es noch gar nicht gibt. Dlaczego? Bo Daniel przepowiadał cztery królestwa, które były przed jego czasem. so eindeutig beschrieben. I on tak to dokładnie jakby e, przepowiadał, że to było dla ludzi niemożliwe. niemożliwe. <grystwiedź> on napisał o tym, że będzie Rzym 150 lat przed istnieniem, za istnieniem tego Jestem Ich muszę Ja jestem Profesor Doktor Herr. Ja muszę to wiedzieć. Ich habe Theologie studiert. Ja studiowałem Theologie. Und da hat er gesagt, ich habe null Ehrfurcht vor deinem Titel. I teraz on do takiego człowieka powiedział: nic mi nie obchodzi twój tytuł akademiczny. Erkan zumglą, Jezus. Uwierzył w Chrystusa. Gesagt, werde beweisen, dass das nicht I powiedział mu ci, że to nie jest prawdą. Damit diese Leute <coughs> nicht andere mitreißen durch ihre uh, schlechte Lehre. Żeby ci inni nie pociągali za sobą innych uh, przez tą fałszywą naukę. Also er lehrt oops, um... sorry er lernt dann griechisch also er kannte ja schon ganz als er 25 war deutsch griechisch italienisch französisch mówił już kilkoma językami mówił po angielsku niemiecku grecku włosku francuskiego i tak dalej und i powiedział sobie, że zgodnie ze słowem napisanym w Psalmach najwyżej dożyje 70 lat. Teraz mam 25 lat. Podzielę swoje życie na trzy razy po 15 lat. W pierwszych 15 latach nauczę się wszystkie języki które mówiono w tamtym czasie biblijnym. Syryjski, aramejski, hebrajski i tak dalej. Ja, na przykład, potrzebowałem co najmniej rok, żeby w ogóle rozpocząć nauczyć się czytać arabskiego. Jak? schwer, das ist, trudno nauczyć się w ogóle ich pisma możecie sobie dobrze wyobrazić on tego wszystkiego się nauczył i przez to co się nauczył udowodnił że język który daniel używał dokładnie odpowiada tej księdze którą daniel napisał weil in den zweiten 15 jahren hat er alle sprachen alle Teksty i i z literatury i uczynił to w ten sposób, że przeanalizował wszystkie inne teksty światowe, które z tych czasów Daniela pochodzą, i do, udowodnił, że dokładnie tym językiem właśnie wadano wtedy, i że to musiało być, więc Daniel musiał żyć w tych czasach. Gibt. Ich zu Hause. Ich das, ich, auf dem Jest bardzo taka gruba książka, którą możesz dzisiaj pobrać na Google Books. Weil die letzten 15 Jahre hat er gebraucht, seine Erkenntnisse wiederzuschreiben. Bo w tej drugiej, tej, drugiej, tej drugiej części 15 lat szuka właśnie tych tekstów, a w ostatnich 15 latach. Spisywał to do tej grubej książki, którą można się pobrać w internecie. Tak pan użył człowieka, który w wciwości pracował dla jego dzieła. Teraz chciałbym zajęty dla naszych miłych sióstr. Znasz Mary Slessar? Małego śwestra Panu pounds Nawet udało jej się e, kiedyś być e, wydrukowaną na, na, na funtach. Kto Mary Slessor? Kto z was zna Mary's lesson? One, two, three, four, oh, yeah, good, five, okay, it's good. I love this little woman. Bardzo uh, lubię tą... Uh, I zna her story. Zna. Znam szczególnie ją. Um, um, lubię jej historię. Tochta miała uh, za ojca alkoholika. Ta Mary miała za ojca alkoholika. większość z was pewnie nie zna taki stan. Geführt, in to doprowadziło do tego, że w tej rodzinie było wiele nędzy. Und Może już nie raz się z bratem siostry, która wszystko robi źle. eine Mary so eine gemacht. Była taka starsza siostra, która tej Mary tak nagadała, że nastraszyła ją: Ty idziesz na zatracenia wiecznego, masz takie straszne życie. I ze się. nawróciła się. I to było jej szczęście. Obwożysz, wenn wir kurz się może okno na filkę, dobrze? Żeby się uh. trochę ożywić. Alle 20 minut fenster auf, please. Uh, bitte. minuty. Könnt jeszcze? Możecie jeszcze? czy es jeszcze się was leidet. Rzeczywiście muszę na Fenster sukł. Spitze schon, ohne Jacke. Äh, es gibt so ganz äh, beeindruckende Geschichten. Sie geht nach Kalabari in Afrika. Z so tej Szostre wiemy, wiemy, aus kilku bardzo takich äh, znanych historien poszło do Afryki. Sie geht nicht in eine Region, wo es sicher ist. I nie, po, nie poszła do rejonów w Afryce, gdzie było bezpiecznie. względem nie poszła. z nam z Süden von Nigeria, Nigerii, ale Lecz poszła do południa Nigerii, tam gdzie było bardzo niebezpiecznie. 20 się To było gdzieś w latach 20. I tam sie auch I tam też e, zmarła. I e, ludzie tam byli noch etwas mniejszej Ludzie tam byli ludozrzercami. A ja mam teraz am besonders Missionare. Szczególnie lubieli spożywać misjonarzy. Ale Aber diese Frau hat Ale ta siostra. Jej udało się. Die einzige Frau im Umkreis von über 100 Kilometern. Jedyna niewiastą w, w obrębie 100 kilometrów, die diese Farbe hatte. Praw miała białą skórę. Właśnie allen Leuten die która przez wszystkich była nazywana bardzo z wielką powagą, że ona jest tą eh, mądrą matką naszą. Nigdy nie ożeniła się? Aber viele, viele Kinder. Ale miała wiele dzieci. Wie Jak to można. To był furchtbarer Aberglaube. Viele Kinder mussten ihr Leben lassen. Było w tych rejonach, gdzie pracowała, było wiele babuchalstwa. Und da sie kam, hat sie gekämpft für das Leben dieser Kleinen. I wiele małych dzie dzieciątek musiało umierać. A ona wstawiała się za tymi dziećmi. On była jak Frau ganz allein. Ale była zupełnie sama jak ona. Sc uh, ona pochodziła z uh, Kościoła szkockiego. Ona wieder na geschrieben. Wo kommen die Wann kommen die I ciągle pisała listy, kiedy przyjadą w końcu <coughs> ci bracia, którzy mi pomogą. Kann, kann Ale nigdy nie przyjechał, brat. Sie ganz da Całe życie była sama. Hat sie auch da I pan ją tam wziął do siebie. And then i w, w ciągu życia napisała ten cytat, że niebo jest mi już dzisiaj bliższe niż moja ojczyzna, e, Anglia. jak jej, już jej, jak jej, jak jej, jak jej, ja jej, jak jej, jak jej, jak mehr sorgen ich gehe nämlich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 bo człowiek idzie do swego wiecznego domu. A pan. Człowiek idzie do swego wiecznego domu. Dziękuję. Więc możemy teraz myśleć o naszej przyszłości. I możemy postanowić, żeby z całym sercem żyć dla pana. I możemy postanowić, żeby z całym sercem żyć dla pana. I szukać jego królestwa. Oder wir machen einfach, sagen, Mensch, komm, wir machen das wie die anderen auch. Albo możemy powiedzieć, tak jak wszyscy inni, a, wiecie co? Łafe, Łafe, Häusle bałe. Ładnie będziemy dom sobie budować. Erstmal schöny beruf. Najpierw ładnie kandydata, domek. Ich werde Vorstandsvorsitzender Firma Nutzlosen Company. Najpierw będę e, e, prezesem Rady Nadzo Nadzorczej Firmy e, o nazwie Bezsensu. Ja. I tak dalej. Będziesz później miał tyle lat, co? Ja? Siwe włosy. Schlechte haut. E, taką taką szorstę. Będziesz taki pochylony. Was, was bedeutet das eigentlich, was wir gelesen haben? Co to w ogóle znaczy, te obrazy, o których czytaliśmy? Hüter des Hauses. Co to znaczy? Tam była mowa o stróża w domu. Oh, to schon die... Ich dachte eigentlich das läuft. Tam w tym tekście, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, była mowa o kilku takich obrazach z życia wziętych. I on, <śmiech> on pracuje co te obrazy, na co te obrazy wskazują. Kacuła ma co ten tekst? Tak. Tam była mowa na przykład o e, księżycu, o gwiazdach, była mowa o stróżach domu, o silnych mężczyznach. O mielących, o czym to mówi? Co to, co, to jest? Pewien obraz, który Salomon używa. Wiecie, Biblia jest na tyle ciekawą, ona często używa obrazy, aby uzmysławiać się pewne rzeczy. Ja, dann e, jest es dort. Um, uh, Musimy Musimy jednak iść dalej. Tutaj the macie odpowiedzi. Czyli stróże domu. To wie hände, die to, są, to jest obraz na trzęsące się ręce w starości. The strong man became feeble. That's the English translation. E, silni mężczyźni, którzy się. E, jak to jest powiedziane? Silni mężczyźni, ustank. E, Pochylają się. To są kolana słabe. I knie werden weich. Kolana tak sławnieją. Już nie ma takich sił. Ja, Alten, darf ich mal fragen. Geht das bei euch auch schon los? Wy starsi, czy wy już to doświadczacie, może, jelich, tam, jelich tak kom? szczerze mówiąc? Tak? No, ja, Victor. tak. tak uh, Budzi. Uh, w niech <laughs> Witam <laughs> Few of the Grinders, normally, also normal, tekst. <laughs> ustaną. Müllerinnen Mielący ustaną. Jest napisane w niemieckim tekście, że mielących będzie mniej. I to jest obraz na zęby, które wypadają z starości. Die auf dem winter, die auf dem Fenster Później czytaliśmy w tekście o takich, którzy patrzą, wypatrują z okna. I to jest obraz na sławiące oczy Od 10 lat noszę okulary. Story. Taką krótką historię wam jeszcze dodam. Die, unter uns jest taki, taka, takie ugrupowanie wśród naszych chrześcijan. Nazywają się e, die, Zielonoświątkowcy. Die ja. I oni bardzo chętnie lubią e, e, się w takich e, nabożeństwach uzdrowicielskich. Heute kommt ein ganz besonders erfolgreicher Prediger. I mówią, dzisiaj będziecie słyszeli szczególnie e, e, wolnego Des, kaznodzieja. Jego moc uzdrawiania jest niesamowita. Er geht auf die Grenze, On tylko pójdzie do kazanicy und fängt ja an anu, raz erstmal seine brille raus. I on zaczyna i co, wyciąga swoje okulary. Dafür geht ein Teil aus dem Saal raus. I nagle większość wychodzi z sali. Tief enttäuscht. Zawiedzeni. Co? Dlaczego? Bo tak. Naturalnie, er kann sich selbst nicht heilen. Bo on sam siebie nie może uleczyć. Dziwne, nie? F Sofie Musi nosić okulary. Schau, was da abläuft. Musicie pamiętać, że to, co się tam dzieje, to jest diablęst. The czytaliśmy, are shut. Czytali czytaliśmy, że drzwi były zamknięte. Drzwi to jest obraz uszy, które coraz gorzej słyszą w starości. Ja, już jako dziecko już źle słyszałem. Ale teraz słyszę jeszcze gorzej. Und die Kaper, die verliert ihr Kast. Kaper is a berry Das ist polnisch. In Englisch habe ich auch verschiedene äh, Versionen gesehen. Aber die Kapa ist tatsächlich die Bedeutung. <lacht> Caperberry is ist uh, Meaning of the Happy word. Die Das ist, ist ein Gewürz. Im Essen ein Gewürz. Und das merkst du auf der Zunge. Und du merkst das aber nicht mehr so. Das ist vielleicht nicht toll, ich nicht. Dann müsste das ändern. No w każdym razie jest gdzieś jeszcze napisane o jakimś yy, yy, ziele, które się je i już nie odczuwa tak jak kiedyś. Chodzi o to, że nawet smak się traci. To jest, to jest wszystko mowa obrazowa, która wskazuje na starzejącego się człowieka. Dlaczego? Bo wszyscy starzejemy. Krótko mówiąc, siła wasza będzie się kiedyś traciła. Teraz jeszcze jesteście modzi. Ale czytaliśmy, że człowiek idzie do swego wiecznego domu. Ty musisz sobie uświadomić, czy młody, czy stary. Jeśli zaczniesz służyć Panu, mając 60 lat, jak ja teraz, jest za późno. Wtedy jest za późno. Wtedy będzie za późno. Dlatego uczyń to dzisiaj. Alle? Präzis. Ich